Cześć, słuchacie, Dwóch Polsk mówi dla was Paweł Skapieńkoś oraz... Filip Szalecki. Dzień dobry państwu. No, dzień dobry. Słuchacie audycji, która będzie troszeczkę bardziej lekka, czy coś w tym stylu. Będziemy dzisiaj mówili o y, sondażach oraz o panu Leszku Millerze, czyli klasyku polityki w pewnym sensie. A to już jest stary, stary wyjadacz, można tak powiedzieć, yy, ale przed tym sondaże, sondaże, o których warto wspomnieć. Tak, okazuje się, że w tych sondażach, zgadnijcie co się dzieje, PiS jest na czele, tak jest. Coś, co nie działo się przez bardzo długi okres czasu, a co od pewnego momentu, właściwie miesiąca, stało się standardem. PiS prowadzi. I oddala się od platformy, ten trend jakby się powtarza, 9% przewagi, 35% dla PiSu, 26% dla platformy, 10% dla SLD. Czyli tak jak kiedyś platforma po prostu, wiecie, no spuszczała ostry łom od PiSowi, właśnie te tam 10%, tak teraz mam odwrotną, odwrotną tendencję, PiS wygrywa i PO zostaje tam w tyle, wiadomo ma ten sobie taki twardszy elektorat, nawet nie twardy, no bo ciężko mówić w przypadku platformy o twardym elektoracie ale PiS jest jednak na szczycie nie? warto wspomnieć przy okazji tego sondażu że Milward Brown z 4, z 4 lipca jest bardzo bardzo korzystny dla ruchu Palikota i PSL -u. tak jest, no ale najciekawsze mi się wydaje, czy jednak to wiesz ruch Palikota i PSL, no to oni tam zawsze gdzieś, znaczy ostatnimi czasy przynajmniej zwykle gdzieś balansowali no ale najciekawsze mi się wydaje to, co się dzieje między Platformą pisem. PiS-em. Znaczy, na swoją drogą, co z SLD? Bo o SLD dzisiaj też będzie mowa. O SLD też będzie mowa i mówiąc szczerze, to dlaczego ostatnio lewica podupada, mam wrażenie, że dobrze zdiagnozowałem w ostatnim artykule na, na, na naszej stronie dwiepolski.pl. Które po polecamy oczywiście przeczytać. Tak, Zresztą. tak, tak. Jest o, o, o rozczarowanych wyborcach lewicy i tutaj faktycznie może by, na, nastąpił ten efekt, kiedy e, wyborcy ruchu palikota, SLD, powoli przepływają do platformy. Tak, bo ruch palikota, znaczy ruch palikota jest w mniejszym stopniu, ale SLD bardziej jest uległe po prostu wobec platformy. My tutaj nie lubimy platformy, ale mają takie zalety, takie zalety, jeszcze inne zalety. A PiS jest w ogóle kiepski fatalny, więc przypominajmy, że Platforma ma takie i takie zalety i w ogóle, nie? No to, to jest trochę słabe z punktu widzenia tego, że jest się sojuszem lewicy demokratycznej, a Platforma teoretycznie jest pa partią liberalną, no to coś, tu się nie zgadza, nie? No jak widać w ogóle ta, ta walka na lewicy o, o, o miano e, namiestnika e, i reprezentowania całej lewicy w Sejmie e, niszczy i ty, i nie, tylko, nie, tylko, nie tylko Palikota, ale również SLD. Zresztą Miller akurat prowadzi tutaj politykę na, na trzeciego koalicjanta i to bardzo agresywną. E, to znaczy to właśnie to, o czym będziemy, o, czym, o, czym, o czym warto wspomnieć, że Leszek Miller właściwie ograniczył swoją krytykę platformy do minimum, podczas gdy najważniejszymi celami teraz na, na najbliższy czas to jest zniszczyć Palikota i, i podgryzać PiS, ale to jest standardowo i tradycyjnie po prostu. No tak, podgryzanie PiSu jest jakąś tam powiedzmy tradycją lewicową, którą również uprawia Palikot, ale czymś nowym jest to, że faktycznie SLD już jest konsekwentne w tym atakowaniu ruchu Palikota, bo wiadomo, był taki etap na początku, gdzie ruch Palikota i SLD chciał się dogadać, nie? To było na początku, jeszcze ruch Palikota do Sejmu. Później się znowu tam pokłócili i że się nie lubimy, a później mieli coś takiego, ani taki, wiesz, stan zimnej wojny trochę, nie? To niby się nie lubią, ale gdzieś tam sobie pogadają między sobą w międzyczasie, Tutaj, tutaj, ca całą atmosferę podgrzewają, podgrzewają posłowie przechodzący z, z SLD do palikota i odwrotnie, z Palik od palikota do SLD. Dokładnie, dokładnie. Te partie wymieniają się posłami, te partie wymieniają się ludźmi, którzy się nawzajem popierają. I mamy już w tym momencie coś takiego, że pewną tradycją stał się konflikt tych dwóch partii. Znaczy, to jest, może to w pewnym sensie jest trochę, wiesz co, korzystne, no bo. Tak jak mamy konflikt SLD i ruchu Palikota, tak, tak się kiedyś zaczął yy, konflikt Platformy Obywatelskiej Pisu, a to są dwie największe partie w Polsce teraz. No Nie, no, mieli troszkę większe poparcie. Poza tym no, ciężko porównywać to jednak. Yy, no, pa partie, które, które i postkomuniści, i lewica obyczajowa, no, dwie takie, no bo powiedzmy, na, nie ucieknę tu od prywatnych przekonań, no, jednak w miarę, w miarę obrzydliwe poglądy. Ale tak, swoją drogą, ale tak swoją drogą, gdybyś czysto teoretycznie miał sobie wymyślić, nie, czy, czy ruch Palikota byłby takim lewicowym pisem, czy SLD byłby takim lewicowym pisem, czy platforma byłaby. Jakbyś to wiesz, kogo byś z kim powiązał? Tak czysto teoretycznie, bo w sumie to jest ciekawe. Znaczy, jest no, ciężko, ciężko pis powiązywać z ruchem Palikota to, to, to naprawdę jest jakaś groteska, naprawdę by mogła wyjść. Ale znowu... Bo... A czy co mogło być teorią zamachu dla nie, ludzi z Palikota? Wiesz, muszą sobie znaleźć legendę założycielską podobną w sumie, żeby to można było porównywać. Teoria zamachu dla, dla, dla Palikota e, to oczywiście sondaże wyborcze. No mi się wydaje, że jeszcze to, wiesz, okupacja watykańska słynna, której słyszymy, nie? Bo nie wiem, czy wiesz, ale A no tak, I, no dywizje tak. pancerne papieża najechały Polskę, podbiły nas wszystkich i my teraz tutaj jesteśmy biednym, podbitym krajem, który wiesz wszędzie te tam krzyże wiszą i każdy ateista jest biczowany na każdym kroku swojego życia. No ja jestem ateistą, jakoś nigdy o tym nie wiedziałem, ale dzięki Palikotowi się tu dowiedziałem. Ku mojemu zdumieniu. Obsesja antyklerykalna to fakt, że to może być taki, taki smoleńsk, smoleńsk Palikota, sondaże wyborcze to z uporem maniaka oni, oni w nie nie wierzą i mówią, że ma, mamy pewnie 20%, ale wszyscy to fałszują. To, to, że tak powiem, godne korwinamikkę. Eee, a dla SLD? Nie, a dla SLD, no. SLD faktycznie z partią władzy. To już oni udowodnili wtedy, kiedy rządzili w sumie, nie? No, mieli, mieli okazję. I SLD jest takim, taką lewicową platformą w sumie. No, bo przypomnijmy sobie dawno, dawno temu, jak SLD obiecywało różne lewicowe postulaty i wprowadzili masę liberalnych postulatów. No to tak, Platforma obiecywała masę liberalnych postulatów i wprowadziła masę lewicowych postulatów. No to w sumie mamy takie, wiesz, vice versa, nie? Tit for tat, jak to się po angielsku mawia. W każdym, w każdym, w każdym bądź razie, eee, ten romans Leszka Millera i Donalda Tuska to nie jest coś, co się pojawiło Niedawno, zresztą Leszek Miller niedawno przy, przyjął chyba w, w, w proście albo w polityce, nie mogę sobie teraz przypomnieć, że trwały już takie rozmowy, podczas których z Donaldem Tuskiem konsultowali się jak mogłaby wyglądać taka koalicja a słuchaj, a, a, a jakbyś obstawiał kto jest mężczyzną, a kto jest kobietą w romansie Leszka Millera i Donata Tuska bo oni w sumie obyd obydwaj są zdecydowanie dominujący Czy wiesz rozumiem, że, że chcesz tabloidyzować dzisiejszy odcinek do, do granicy możliwości ale tak, chcę stabloidyzować dzisiejszy odcinek bo są wakacje, więc musimy być stabloidyzowani Dokładnie tak. Chcę stawidizować. Bądźmy, bądźmy faktem jest, tak. słuchajcie, ale mówmy to do słuchaczy. To jest wyjątkowa okazja. Tabloidyzujemy bez początek wakacji, więc jesteśmy takim faktem, ale tylko dzisiaj, bo przez początek wakacji już później nie będziemy. No, tylko tak, żebyście się wprowadzili w e, taką, wiecie, atmosferę wakacji, że wszyscy piją piwo... sezon ogórkowy, no, o alkoholu się... proszę nie wspominać, były bo... przy. Sezon ogórkowy się nie. zaczyna. Nam, nam odbiorą tutaj koncesję. E, wiesz co... No... Odbiorą nam koncesję, no nie, no, to byłoby fatalne, gdybyśmy byli pozbawieni koncesji, no, przecież z i te się tyle dogadywaliśmy teraz... Wie, my... Wiesz co, tak, powiem ci w ten, w ten sposób, jeżeli już jesteśmy w takich luźnych tematach, no to przepraszam, no ale twardszym graczem wydaje się jednak leszek Miller. Donald Tusk wydaje się takim miękkim chłopcem, ale to może pozory, mo po pozory w sumie, miękkim które... <grym, grym> <grym> Wiesz, kiedy zacząłeś mówić miękkim chłopcem, to zacząłem już.. Wątpić, nie, nie, nie, nie, nie, spokojnie. Ale swoją drogą tak, ale swoją drogą tak, bo Miller jest określany jako nie, żelazny kanclerz, a taki wiesz, taka no nie wiem, lewicowa Margaret Thatcher, tylko że w spodniach, nie? Albo nie wiem, Angela Merkel w spodniach znowu. Swoją drogą ciekawe, że najtwardsze ostatnimi czasy są kobiety, nie? No, no. I, I Leszek Miller. No i Leszek Miller, no oczywiście. No. No, wie... Najtwardsze są kobiety i Leszek Miller. Czyli Leszek Miller jest w sumie ratuje honor mężczyzn. Nawet jeżeli jest lewicowcem, to w sumie ma jakąś zasługę chociaż. To jako tak, tak z prawicowego punktu widzenia, nie? Z drugiej strony, wiesz, no to jest tylko wizerunek, to jednak, to jednak Donald Tusk wykańcza swoich konkurentów politycznych z zimną krwią w SLD wygląda to trochę inaczej. To znaczy, nie, te procesy oczywiście zachodzą, ale, ale nie w taki brutalny sposób. Myślisz że, myślisz, że Leszek Miller nie wykańcza z zimną krwią, że on później, wiesz, tak ma cały dzień przemyśleń o tym, że sobie myśli cholera, ale go wykończyłem, jak się źle z tym czuję. Myślę, że nie. Ja nie wiem, czy, czy, czy, czy, czy, czy ma sumienie Leszek Miller, ale podejrzewam, że przede wszystkim robi to w dużo bardziej elegancki sposób, to znaczy ze zamkniętymi drzwiami. Po drugie... Em... Bardziej sprawiedliwie społecznie. Jest lewicowcem w końcu, takie, takie ma zadanie, nie Myślę, że, że można może swoich konkurentów wysyłać na posady, które im się finansowo opłacają, ale po prostu nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie wyrzucać ich na śmietnik, tylko, tylko po prostu wysyłać ich na jakąś wysepkę, którą będą rządzić, o tak idąc w porównaniu. No ale halo, no Donald Tusk ma większe możliwości wysyłania. Donald Tusk też może wysyłać na posady, no bo na przykład takiego arabskiego sobie tam wysłał do, nie Arabii wbrew pozorom żadnej, ale do Hiszpanii jako ambasadora, no bo może to zrobić, bo mam większe możliwości, no ale Leszek Miller nie ma takich możliwości, co on może, Leszek Miller może dać szefa regionu komuś z u Okej, okay, wiem, że oni też sobie zarabiają jakieś pieniądze, no ale nie, nie tak świetne, jak... Ale, arabskie, ale Arabskiego to chyba nie chciał wykończyć i on nie był za, za, za, zagrożeniem. To, był raczej, to była raczej nagroda za swoją służalczość i poddanie. Ale wiesz, o co mi chodzi? Jeżeli kogoś by chciał wykończyć, to też mógłby wysłać go do Hiszpanii, nie? No być może, być może tak. No, no pewnie wysłałby go do Uzbekistanu. No. No, wiesz, znaczy, ja, okay, jak by to powiedzieć? No w sumie, no, nie wiem, nie zastanawiałem się nad tym za bardzo, bo e, tak naprawdę... E, Polityka, po, polityka ma dużo więcej ważnych aspektów niż to, w jaki sposób kończą ofiary e, krwiożerczych, krwiożerczych ludzi Donalda Tuska i, i, i Leszka Millera. Ale czasem fajnie jest na tym porozmawiać, chociaż fakt faktem, że ważniejsze są skutki ich polityki, a nie to, kogo po drodze wykończyli, nawet jeżeli lubimy ich ofiary. Świeczka dla Jana Rokity tutaj teraz taka, wiesz... Minuta ciszy. Znaczy, tak w radiu to minuta ciszy można uczcić w pół sekundy góra, bo później to już się ludzie denerwują, że jest tak cicho, nie? To możemy powoli z, do końca zmierzać. Nie, dobrze, słuchajcie, w takim razie jak słyszycie, jest sezon ogórkowy i dość ciężko się nam rozmawia. Nie dlatego, że my nie potrafimy mówić, bo my potrafimy mówić, ale z sezonem ogórkowym jest taki jeden podstawowy problem. Jest po prostu brak informacji totalnie. My się nie opieprzamy, bo my staramy się znaleźć coś ciekawego w tym wszystkim, ale słuchajcie, no, no, no nasi, kurczę, aktorzy w sezonie górkowym nagle sobie wszyscy stwierdzają, że wyjeżdżają na wakacje, więc to jest jakbyśmy, wiecie, no byli pewnymi no, takimi reżyserami show, tylko że my mamy same, nie wiem, kamyki i, i, i rzekę do przedstawienia Ja mamy pokazać, jak ona jest ciekawa, a wszyscy aktorzy, którzy mieli przy tym zagrać, powiedzieli sobie nagle, że słuchajcie, mamy wakacje i sobie idziemy. No, fajnie. Można być David Lynchem i nagrywać fajne ujęcia, ale nawet David Lynch, w końcu, fanem Davida Lynch'a się, ko się, się ko kończy, w sensie, że nudzi się yy, i tak my niestety do tego jesteśmy zmuszeni, więc mogliśmy trochę pogadać o Leszku Millerze i Donaldzie Tusku i staraliśmy się zrobić to jak najlepiej, no, ale yy, niestety nie możemy wydobyć z tego nic aż tak strasznie ciekawego, więc musicie to zrozumieć. Przerwę twój monolog, ja pożegnam wszystkich słuchaczy, ja zostawię z, z wami skałę, bo tu widzę, rozgadał się i będzie opowiadał o zakończeniu dłużej niż trwał odcinek w każdym... Dokładnie, a słuchajcie, bardzo ładna dzisiaj jest pogoda, kiedy to nagrywamy chciałbym, żebyście wiedzieli, że dzisiaj jest totalnie świetna pogoda Tak, eee, więc do, do usłyszenia eee, przed mikrofonami Filip Szarecki oraz Paweł Skapieńkoś który trochę się dzisiaj dla Was rozgadał